ma tylko jedno oblicze robię rap i na nic nie liczę a jak czasem się przeliczę nadstawiam drugi policzek nie wygracie jak nie uwierzycie nie wygracie jak nie postawicie rób swoje a samo przyjdzie chuj w Trzymam kierownicę, chociaż dokładnie nie wiem gdzie jadę Mijam kolejne skrzyżowanie, kurwy na rogu, dealerzy w bramie Ten rap to nożyce, rozcinam opakowanie Cena botoksu leci na ryj, piękne panie robią się danie, Nie zawsze jest tak jak w planie, niejedej siedzi tu za pomówienie Życie się kręci jak gówno w dzbanie Weź się nie unosi i zejdź na ziemię, chyba minąłeś się z powołaniem I ta prędkość nie jest dla ciebie, lepiej idź pomóż do kuchni mamie A nie udajesz, że jesteś gangsterem Stoję za sterem, chociaż nie wiem dokładnie gdzie płynę Mordo nie myl ulicy z twitterem, bo tutaj postu już nie usuniesz Łatwo jest komuś wykręcić aferę, nie znając kogoś w ogóle Weź lepiej idź i poszukaj siebie, a nie ślepo idzie za tłumem Totalny chaos na planecie, od kiedy bakteria się stała człowiekiem Muchy, robuchy, pająki że jest w źrenice szersze Korytarze węższe Tematy cięższe granice cięższe Operty większe siły mniejsze Ksiądz już chodził po kolędzie A co to będzie jak jeszcze będzie Jeszcze gorzej, jeszcze drożej Drążę Wycinam na ławce serce Tępym nożem Biorę jointa i odpalam Nie chcę myśleć o tych czasach Czwarty jojek i odpadam I nie myślę już o tych czasach